Z łaski Pana Chciałabym przeczytać z Ewangelii Jana z 17 rozdziału Dalsze wiersze, które już parę tygodni temu były rozważane. Teraz przeczytamy od jedenastego od wiersza do dwudziestego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 Pismo, ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli, swój, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienowidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.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 Podstawą Bożego zamiaru jest dzieło wykupienia naszego Pana na Golgocie. Słóżmy dzieje apostolskie. Drugi rozdział.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 Spójrzmy sobie Ewangelię Mateusza 13,44 Tak, było to już właśnie dzisiaj wspominane w jaki sposób Pan Jezus <Ky>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 Do zwycięstwa, do którego w tym momencie praktycznie się zbliżył. Przeczytam z pierwszego listu Jana.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 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru I napełnił cały dom, gdzie siedzieli Teraz czterdasty wiersz Na to powstał Piotr wraz z jedynastoma Podniósł swój głos i przemówił do nich Tu widzimy właśnie tą jednomyślność w działaniu apostołów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 10 rozdziału 27 wiersz.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 а за ящі не Tak, jeszcze do tego ostatniego urywka się wypełniło pismo o tym synu zalecenia. Przeczytajmy z Ewangelii Jana, 13 rozdziału. 18 wiersz.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 Może jeśli Pan da, to przyjdzie taki czas, że może jeszcze dokończę to do końca, a tymczasem niech Pan pobłogosławi te słowa i daruje, aby one nam się głęboko zapisały w naszych sercach. Bogie, to, że przyjdziesz znowu. Siedemdziesiąt trzy.